Witam wszystkich z tej strony KOT, a to jest szósty odcinek podcastu komiksowy T-Time. Dziś moim gościem jest Jan Mazur, znany również jako makowiec. Cześć, to ja, chociaż nie używam tej ksywki od jakiegoś czasu, niemniej jest mi bardzo miło. Jeśli ktoś nie kojarzy, to Janek jest autorem znanej serii komiksów Rycerz Janek i generalnie takim przedstawicielem inicjatywy wydawniczej Dolna Półka, a zarazem redaktorem magazynu Kolektyw. No, zatem przejdę od razu do mojego pierwszego pytania, czyli jak to się właściwie stało, że się zainteresowałeś komiksami i zacząłeś pisać scenariusze? Wiesz co? Chyba największą rolę w tym wszystkim odgrywał mój brat cioteczny. Wszystko zaczęło się od tego, że moja rodzina jeszcze wtedy na początku lat 90. nie miała zbyt dużo pieniędzy, żeby, znaczy nie miała nie tyle dużo pieniędzy, żeby wysyłać mnie i moją siostrę na kosztowne wtedy obozy wyjazdowe. Dlatego wywoziła nas do lasu, do drewnianego domku, jakieś 30 km od granicy z Białorusią. Również w tych wyjazdach uczestniczył starszy o 10 lat ode mnie, yy, brat czyteczny Zbigniew. Pozdrawiamy. Nie sądzę, żeby tego słuchał, ale, ale tak, to również pozdrawiam. I yy, on interesował się bardzo komiksami. Pamiętam, że. Yy, ja też bym komiksowo Cię otworzyć, nawet niektóre zeszyty w foliach nie otwierając ich nigdy po pierwszym przeczytaniu, żeby się nic zniszczyło, oczywiście nie straciły wartości kolekcjonerskiej. Pamiętam, że to właśnie od niego wypożyczałem swoje pierwsze zeszyty i właściwie przez całe dzieciństwo towarzyszył mi Lobo. Jeśli znacie tę postać, to możecie być pewni, że wychowując na nim swoje dziecko wyrośnie na dobrego obywatela. No i taki był sam początek, początku Roots of Roots. Ech, potem, wiesz co, potem trudno powiedzieć. Potem chyba miałem długą przerwę, aż do komiksów internetowych. Wtedy gdzieś tak w okolicach gimnazjum to był rok, o nie pamiętam już, który. Ech, na pewno parę ładnych lat temu zainteresowałem się komiksami o panu pająku Borysie Nabijewie. Jeśli ktoś to jeszcze pamięta, to jest i bardzo miło, pamiętam, że przez jakiś czas nawet byłem administratorem na tej stronie przepuszczam komiksy, sam też robiłem komiks stamtąd stamtąd wypełzłem na, na światło komiksu, gdzie oczywiście złapałem się na fazę Osuxa Kokard pamiętam, że wtedy jeszcze Igor Wolski robił młodego, czy małego chyba młodego demonologa no to same początki polskiego webkomiksu, no wtedy jeszcze jako czytelnik prawda? dopiero po jakimś czasie Zakublowałem się z paroma ludźmi ze środowiska z Isbelem, z Demem, gdzieś przy okazji konwentów czy spotkań forumowych. I właściwie jakimś dziwnym trafem okazało się nagle, że zacząłem pisać scenariusze, że y, trafiłem do redakcji kolektywu no i dalej jakoś się zaczęło toczyć i takie właściwie do dzisiaj. A to, że zacząłeś pisać scenariusze, to tak jakoś tak po prostu wyszło, czy.. Czy nie, wiem, prób... chciałeś sam rysować, ale okazało się, że nie umiałeś rysować, to postanowiłeś, że będziesz pisał. Zresztą to jest tak, że mm, ja pisałem właściwie odkąd pamiętam. Pamiętam, że w WIP-u wydałem książkę. E, miała 12 stron. Głównie ilustracje, i była to książka o kamieniu, który... którego wojska Napoleona znalazły w Egipcie. Tak, no. E, I właściwie od tamtego czasu. Jeszcze praktycznie non stop, z tym, że była to zawsze była to głównie proza. I komiks na samym początku był dla mnie tak przynajmniej myślałem, krótkim przystankiem między, między, między, między tymi między rozdziałami, okazało się, że jest trochę inaczej. I właściwie miałem na samym początku miałem nadzieję pisać przede wszystkim samemu okazało się, że że Świat komiksowy wciągnął mnie na tyle, że, że póki co zostałem przy, przy scenariuszach komiksowych. Jest tak, że ja nie potrafię, nie potrafię nie pisać, nie potrafię czegoś nie robić. Dlatego na przykład yy, z mojego spórczego trzy publikacje na najbliższej komiksowej w Warszawie. A czy to, że tak widzisz w sumie te scenariusze i jesteś tam, tam członkiem dolnej półki, czy to ci dało cokolwiek w sumie w życiu, czy... Tak, takie trochę no, pracochłonne hobby, po prostu. Wiesz co? Przede wszystkim pokazało, że życie nie jest proste. Świat, świat polskiego komiksu to, to, to, to potworne bagno, w którym słaby zjada silniejszego albo na odwrót. Bardzo, bardzo ciężki świat. Trzeba się użerać z całą masą ludzi, również ze współpracownikami. Pozdrawiam Bartka, który chyba częściej użera się ze mną niż ja z nim, ale... Bywa to bardzo różnie. Wiesz co? Nauczyłem się ogólnie pracy przy magazynie, pracy przy wydawaniu. Nauczyłem się jak współpracować z ludźmi. Co dało mi właściwie w tej chwili zawód. Prawda? Co bez Jak, w jaki sposób opowiadać krótkie historie. Nauczyło mnie jak trochę ten... Jak ten świat działa. Świat, który wcześniej wydawał mi się zamknięty zupełnie niezrozumiało, okazało się, że wcale to nie jest taki trudny. wystarczy znasz parę osób, parę sztuczek i można pozwolić sobie na, na postawienie na półce jakiegoś swojego dziełka. E, wspomniałeś o pracy, a tak właśnie. to czym się zajmujesz prywatnie? E, prywatnie, e, prywatnie, właściwie prywatnie jestem scenarzystą zawodowym. Pisze głównie reklamy, w tej chwili właśnie przygotowuję większą kampanię promocyjną. No, no nie mogę niestety powiedzieć dla kogo. Ja rozumiem. Również kręcę się wokół redakcji tygodnika wprost. Tam na niektórych portalach należących do tego tygodnika można znaleźć moje.. moje komentarze i tak dalej. No i właściwie. Yy, po części, no to już wiadomo, echo echo moich działań komiksowych tutaj jest o wiele słabsze niż w przypadku tego, tego pierwszego zawodu, ale w jakiś sposób okazało mi się pomocne. Okej, okay, a tak wracając znowu do komiksu, to jakie masz plany na przyszłość związane czy to z pisaniem scenariuszy, czy to z wydawnictwem? Ech, no wiesz, najbliższa przyszłość, to jest oczywiście komiksowa Warszawa, na której y, wypuszczamy z doma półku numer kolektywu. Ode mnie oprócz tego będzie jeszcze, y, to już organizuję przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, to będzie darmowa antologia dla dzieci, do której napisałem połowę scenariuszy i będzie rozdawana, no właśnie, będzie rozdawana za darmo, będzie kolorowy zeszycik z komiksami dla no, młodszych nastolatków, 12-13 lat, trochę jak a Oprócz tego będzie jeszcze... ZIN komiksowy. Nazwie Będą w nim tacy jak Daniel Chmielewski, e, Igor Wolski, e, Robert Sienicki czy, czy, czy, czy Błażej Kurowski. E, wszyscy będą rysować Stickmeny. Mhm. Tak. No. Ja również, również się udzielam rysunkowo. To jest pierwsza publikacja od lat, w której rysuję. Tak. I dalej dalej mam pewien tajny projekt, który rozwijam z Błażerzem Kurowskim, ale on najpewniej urodzi się najszybciej za rok, może półtora, może dwa lata, tak sobie. To dosyć poważna rzecz, bo oni póki co nie, nie mówi zbyt dużo, nie chciałbym zapeszyć. Być może też parę rzeczy się zmieni w trakcie. I skończyliśmy z Belem jakiś yy, miesiąc temu scenariusz do kolejnego albumu Rydzerza Janka. I posłaliśmy do wydawcy, póki co go czyta, ale wszystko wskazuje na to, że yy, w jakiejś przyszłości rycerz Janek zostanie wydany. Czy w takiej, albo innej formie, ale są na to duże szanse. Okej, okay, a może parę słów o nowym kolektywie. Powiedz proszę, czy w Twoim zdaniem jest lepszy, gorszy, czy na tym samym poziomie, co poprzednie? Wiesz co, trochę Trochę trudno w ten sposób patrzeć na, na kolektyw. Mi się wydaje, znaczy, przynajmniej w ten sposób, jak ja go widzę. Wydaje mi się, że kolektyw jest raczej nie tyle, nie tyle jest magazynem rozrywkowym, ile, ile pewnym przeglądem tego, co dzieje się w komiksowym światku, Mogą w nim zaprezentować się nowe osoby, co, co, co staramy się im to umożliwiać, wybierając ich komiksy, czasami, czasami poświęcając niektórych autorów, którzy już ukazywali się częściej w poprzednich numerach. Przezrezygnowaliśmy z mojego własnego komiksu, żeby, żeby do tego numeru udało się wpasować do innych prac, bardzo ciekawych oczywiście, bardzo fajnych. Wiesz, no, wydaje mi się, że tak mniej więcej od, od szóstego numeru poziom kolektywu jest stały. Mniej więcej. Wiadomo, że scenariusze są lepsze, gorsze, ale Myślę, że mimo wszystko wciąż warto go kupować chociażby po to, żeby zobaczyć co w trawie piszczy. Więc no, nie wiem, trudno mi tutaj sformułować jakiś jasny sąd. No oczywiście uważam, że to jest dobre, uważam, że to jest bardzo dobry numer, szczególnie patrząc, patrząc na, na, na inne publikacje w polskim się szczególnie inaczej ale na ich brak, no bo właściwie to jest chyba w tej chwili jedyny taki yy, magazyn na rynku w Padku Zignola, który, który prezentuje nowych, młodych autorów. Yy, pff, ale no, nie jestem się w stanie jasno odpowiedzieć, no bo trudno mi to porównywać, prawdę powiedziawszy. Dobra, to... Mi się podobają chyba wszystkie numery kolektywów. Trzeba, żeby to się zmieniło w czasie. To może takie bardziej neutralne pytanie. Czy do tego numeru było jakoś więcej, czy mniej... Zgłoszeń, niż do poprzedniego. Było wpyte. Yy, najwięcej chyba w historii, ale nie, też nie jestem pewien, mieliśmy chyba przy numerze szóstym, wtedy przyszło około, ojej, nie pamiętam, chyba 250 stron komiksów, jeśli, jeśli dobrze myślę. Zostało coś około tego, bardzo dużo, chyba 240, no różnica 10 stron, o to. albo. Yy, do tego numeru przyszło ponad 200 stron, około 220, czyli był to chyba drugi, drugi co do, drugi objętościowo numer. Znaczy, może nabór powiedzą, numer ma tyle samo stron chyba, co numer, tak myślę? Może i nie, nie wiem, nie znam się na tym do końca. Yy, no, odwiecie stron komiksu, czyli właściwie odrzuciliśmy ponad połowę. Jako, że numer ma stron 96, no to rachunek jest prosty. A ten numer? No, no. ten numer? No właśnie mówię, ten numer ma ja Mówisz 50, o szóstym, czy o tym w końcu? Nie wiem, to 8. A, o. No. Miał ponad 220 stron komiksów, znaczy tyle przyszło z zewnątrz i odwróciliśmy ponad połowę. 120 stron poszło się. A były w takim razie jakieś problemy z poziomem, że tutaj. To czy to było takie oczywiste, że te komiksy w to zostawiamy, czy jednak było dużo spięcia to, co, co w sidey numeru, a czego nie? Ty wisz, e... Teraz w redakcji mamy łącznie pięć osób, z czego każdy z nas ma trochę inne zdanie na, na temat tego, co jest fajne, a co nie jest fajne. Mam wrażenie, że chyba najbardziej z całej redakcji różni się Bartek Pietrzycki, który ma często zdanie kompletnie odmienne, na przykład od mojego albo od zdania Roberta. No i, i właściwie chyba na tej linii najczęściej, najczęściej zaczęły się spięć. No, no, nie, nie, no. Dzięki temu, dzięki temu czasami do komiksy, których, których na przykład ja na samym początku bym nie chciał w Romerze. nagle po roku patrzę i okazuje się, że właściwie to nie była taka zła decyzja. Może nawet lepsza niż, niż początkowo myślałem. Więc z no, spięcia są, ale w każdej redakcji. Prawda? Eee, chociaż faktem jest, że czasami jest bardzo, bardzo trudno. A jakie była pierwsze część pytania, bo to mi z głowy? No... Pf, o to... Nie, w sumie. Bo dokładnie o to, czy były spięcia, czy więcej numeru. Znaczy, czy było tak, że były jakieś komiksy, które odrzuciliście z marszu, czy też wszystkie były jakby... Problematyczne. Nie, nie wszystkie. Wiesz co, kiedy przychodzi do ciebie 200 stron materiału, to możesz być prawie pewien, że... parę dziesiąt z nich to są rzeczy, na które nigdy nie chcesz spojrzeć w drugi raz. Wiesz? Niestety, robiąc przy takim projekcie, człowiek musi być przygotowany na to, że dostanie wszystko co najlepsze i najgorsze od polskiego komiksu. Niestety. A jak to jest z tym, że deadline jest aż 3 miesiące przed wydaniem? Czy, wydrukowanie, czy wybranie i wydrukowanie tych stron aż tak dużo Wam zajmuje? Czy... A, widzisz. Pomijasz tutaj pewien cholernie ważny etap. Mianowicie taki numer trzeba zaraz po wybraniu. Co czasami to, to wybieranie czasami potrafi trwać dwa albo trzy tygodnie zależnie od, od poziomu komiksów zaraz po wybraniu ten numer trzeba przygotować do druku i złożyć mi się zajmuje głównie no, Bartek Biedrzycki plus trzeba jeszcze no, znaleźć okładkę wszystko, wszystko ładnie tam zrobić w środku i na zewnątrz no i tak samo złamanie składanie do druku to czasem no, zależnie właściwie od objętości ale ilości pracy jakie sami mamy w naszym normalnym poukładanym życiu Czasami to może trwać nawet do miesiąca. Więc plus, yy, zawsze staramy się mieć jeszcze w zapasie, nie wiem, ze dwa albo 3 nawet dla dla zwanych deadline'owych ment, które, które przysyłają swoje komiksy grubo po deadline. Z, tej, z tego miejsca chciałem pozdrowić Jacka Kuziemskiego, który ostatnio objawił się jako wyjątkowa deadline'owa kurew. Więc jeśli chcielibyście zrobić z tym człowiekiem komiks, to bądźcie przygotowani na to, że będzie srogi rogi i poślizg, właśnie. No. Yy, no, i właśnie tak to wygląda, no, to, yy, wiesz, to jest tak, że wszystko fajnie, wybieramy komiksy, ale potem zaraz przechodzi ciężka praca, szczególnie dla Bartka, który jest naszym technicznym yy, i, i zajmuje się tymi sprawami, tak? Jak mnie wcześniej, yy, pamiętam wiadomości, którą mnie zapraszałeś do podcastu, jak to jest być szamana dolnej, dolnej półki? Wiesz co, ten, ten szaman nie jest tutaj bez znaczenia, bo Wygląda mniej więcej tak, że ile ja błąkam się gdzieś po obłokach i snuję cudowne wizje tego, jak może być wspaniale, jak kolektyw może wyglądać, no to bardzo wysokowany popatrz w ziemi. On zajmuje się wszystkimi sprawami technicznymi i bardzo często sprowadza mnie na, na ten grunt, uświadamiając, że no, nie jest do końca tak, jak bym chciał. No. Więc no, właściwie bez Bartka <grych> najpewniej większe rzeczy by się rozleciała. No. Y to on właśnie składa numer, i to on potrzebuje tego dodatkowego miesiąca, czasami krócej oczywiście, na złożenie numeru. No, więc właściwie te trzy miesiące to no, czasami dwa, jeśli dobrze pamiętam. To jest akurat idealnie na to, żeby wszystko przygotować. Więc jeśli chcielibyście, tak zwracam się teraz do słuchaczy, jeśli chcielibyście kiedykolwiek, kiedykolwiek zrobić coś podobnego, do czego oczywiście zachęcam. To bardzo fajna zabawa. jednak przygotujcie się na to, że może być ciężko przez parę miesięcy. No dobra. To jeszcze tak kończąc temat dolnej półki. W zeszłym roku wyszły dokładnie, jeśli wierzyć informacjom na stronie waszej, dokładnie trzy publikacje. Dwa numery kolektywu i zeszycik Jacka Kuziemskiego. Och. Z czego to wynika? Czy brakuje wam materiału i rzeczy, które można by wydać, czy po prostu nie ma sensu i nie opłaca się, bo i tak tego nikt nie kupi poza gronem znajomych? Ale chodzi to, ci znaczy o, o to, że mało publikacji w roku, tak? Mhm. Czy, czy że mamy cykl półroczny? Że mało tych rzeczy, generalnie. To... Przede wszystkim zależy to od pieniędzy, oczywiście. Od, chyba od piątego numeru, chyba mniej więcej, czy 6 jesteśmy w pełni na legalu, płacimy podatki co wiąże się z tym, że mamy dużo mniej pieniędzy niż, niż, niż wcześniej. Teraz oczywiście w związku z naszą, w związku z tym, że działamy legalnie, pod, podpadamy też pod, pod niezależne od nas różne prawne sytuacje, na przykład teraz doszedł VAT, który również nam trochę finanse, dlatego na przykład OHA wydaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że dopłaci nam do niego t który jest jakby naszym nadwydawcą, jesteśmy imprintem wydawnictwa T-Moth. Wiesz co, ja szczerze że najchętniej bym wydawał jak najwięcej, bo powiedziałem, że kupują tylko i wyłącznie znajomi. No, Jasne część z tego na pewno spyla się wśród naszych znajomych, z tym, że Jestem przekonany, że mogłoby się no, samego kolektywu mogłoby się sprzedać przynajmniej dwa razy tyle, i dwa razy tyle, ile sprzeda się teraz, z tym, że no, póki co nie stać na zwiększenie nakładu, niestety. Ani na wydrukowanie większej liczby zeszytów. Chociażbyśmy chcieli, no i czasami możemy, na przykład na najbliższej komiksowej w Warszawie wyjdzie y, z naszej stajni Człowiek bez szyi, który pojawi się w formie dwuzeszytowej. No, czyli właściwie... Trzy zeszyty jak na pół roku, no to... To na pewno tak, lepiej niż w zeszłym. jak dla nas. Okej, okay, to tyle by było, jeśli chodzi o dolną półkę, to przejdźmy jeszcze może do ciebie, Janku. I powiedz mi, jakie są twoje ulubione scenariusze, jeśli chodzi o to, co ty napisałeś, ale też jeśli chodzi o to, co... takie ogólnie, komiksów. Czym się inspirujesz jakby? Ach, ojej, wiesz co... Chyba nie mam swoich ulubionych scenariuszy. A komiksy ogólnie? Znaczy, wiesz, co, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja właściwie dopiero się uczę i taką dobrą, tak dobrą sprawę, wszystko co, co robiłem i co, co wciąż w tej chwili robię, przynajmniej jeśli chodzi o krótkie komiksy, to jest jakaś forma poszukiwania. Prawda? No to właściwie nic specjalnego. O inne komiksy wiesz, Okej, okay, no jestem scenarzystą, ale nie, nie, nie, nie, nie, nie jestem zboczeńcem, nie, nie czytam komiksów nie, nie rozpatrując je oddzielnie jako wysunki i jako scenariusz. No, dlatego poprawiłem się, że no, nie ulubiony scenariusz, tylko ulubiony komiks. Ojej, no, też jest trudno. To no. je powiedzieć, chyba nie ulubionego komiksu. No. Właściwie zależy z jakiej dziedziny, jeśli jest to trudno i powiedzieć. No komiks prezerywkowy, albo, albo z tych poważnych, no... No, desorky, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć. Lub, lubię na przykład bardzo Jasona Lutesa. No, cenię sobie Alana Mura. Też nie wszystkiego praca, ale większość... Większość nie na mnie bardzo duże wrażenie. Ech, ojej, no jest paru twórców... Z ostatniej Kultury Gniewu, Timofa... Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć. A jest jakiś Twój scenariusz, z którego jesteś szczególnie zadowolony? Eee, co, może ewentualnie to, nad czym teraz pracuję z Bożem Kuro. I tego jeszcze nie ma o tym informacji, żadnych nie wiadomo, co to będzie. Nie, nie. To jest rzecz, nad którą na pracuję od ponad półtora pół, pół roku. Znaczy ja sam, scenarzysta, yy, Błażej jeszcze swojej pracy nie zaczął. Znaczy, tak myślę, że być może... Być może zacznie się, ogóle scenariusz mu się spodobał, póki co rozmawiałem o nim. Yy, rozmawiałem z nim. Yy, podałem sobie dość ogólny koncepcji. Póki co jest zainteresowana, ale no, nikt jeszcze nie wie z nas, jak to się dalej potoczy. A czy uczyłeś się w ogóle jakoś pisać scenariusze, czy po prostu... wziąłeś i uznałeś, że to jakoś naturalnie ci przyjdzie? Znaczy, przed napisaniem pierwszego scenariusza na pewno nie, ale wiesz... Czytając komiksy innych, uczę się w ten sposób, patrzę w jaki sposób mają zbudowaną strukturę, gdzie, gdzie znajduje się puenta, gdzie, no, wiesz, nie jeszcze nigdzie y, z żadnym podręcznikiem do pisania scenariuszy. Być może taki jest, być może jest dobry, ale y, myślę, że w większości, większości scenarzystów tego nie potrzeba. Bo wiesz, no, umiejętność pisania wiąże się też z umiejętnością obserwacji. Jeśli jesteś w stanie dostrzec, wyłapać z rzeczywistości to, co jest ciekawe, co jest warto opisania, no to myślę, że jesteś w stanie też dostrzec to, co możesz wyciągnąć dla siebie z każdego scenariusza, podać do jakiejś dekonstrukcji, rekonstrukcji i samemu sporować swoich sił. Um, to jeszcze takie moje drobne pytanko o... Nie może się źle orientuję, ale wydaje mi się, że wśród wielu ludzi panuje obiegowa opinia, że jako scenarzysta skończyłeś się na rycerzu Janku. Jak byś się do tego ustosunkował? Eee, wiesz co? To jest głupie zdanie, tzwel, że ja jako scenarzysta nawet się nie zacząłem, więc eee, trudno, że mi się w którymś momencie skończył. No. No i trudno, no. Ja się walą na mordę, co mogę powiedzieć. O ile się orientuję, to w tę sobotę jest premiera kolektywu i kilku innych komiksów. Tak jest. O 18.00 w klubokawiarni kawiarni Aviv w Warszawie. No. no więc. Warto Zap... przyjść, będą lasery, morska piana i koszerne zapiekanki. No więc zapraszamy wszystkich, bo ja też się tam pojawię. Zrobię z no. wami wywiad, jeśli będziecie chcieli. No więc zapraszamy. Mam nadzieję, że zdążę zmontować ten podcast do tego czasu i... A jeśli usłyszycie o tym za późno i przeze mnie przegapicie tę premiery, to bardzo mi przykro. Macie drugą szansę na komiksowe w Warszawie. I to by było na tyle. To był szósty odcinek podcastu. Dzięki wielkie Janku. Ja sprawię. I do usłyszenia. Cześć, cześć.